Witam wszystkich w specjalnym double feature'owym odcinku anegdotowym, czyli audycja łącząca dwie opowieści z życia wzięte, gdzie będę trzymał się faktów, gdyż w ten sposób uważam, że anegdota ma sens, bez żadnego ubarwiania wymyślaniem faktów, no może trochę sposobem narracji i połączeniem. Tych dwóch historii, a właściwie przeciwstawieniem może tych dwóch historii, czy to połączenie będzie dla Was, słuchaczy, wynosić jakieś dodatkowe interpretacje, to już ocenicie sami. Dwie historie przedzielimy przerwą na reklamy. Oczywiście w myśl zasady double feature in cinema in USA... Robimy taki podcast i zaczynam opowieść pierwszą pod tytułem Drżące Dłonie Blok kamienica, którą zamieszkujem. jem tutaj również przez wspólnotę zostało ustalone, że musi być to wyremontowane, dlatego klimaty tej opowieści są typu. Brud na klatce, pył, śmierdząca farba, wszechobecni fachowcy, ekipa, która wchodzi do piwnicy po korytarzach, otwiera, brudzi, myje, sprząta. Okna zaklejone, gdyż elewacji robili remont wszystko co można sobie wyobrazić e, podczas tak zwanych remontów elewacji, kamienicy inżynierowie z petrobudowy i tego typu klimaty wymiana sufitów w mieszkaniu u mnie miało się nic nie dziać, ale wszystko się skomasowało, że po prostu mieli wymieniać liczniki pr na prąd, liczniki na gaz, całą instalację, wodę, po prostu wszystko, co można było. I również w tym się zaliczało wymiana pokręteł do grzejników. Ponieważ teraz te takie pokrętła, co macie państwo, to są takie... Starego typu. No a jak są to pokrętła starego typu, to one się kręcą może w kierunku właściwym, ale tak opornie się kręcą. A te nowe to termostat jest. I tam się reguluje temperaturkę. I jak chcę 17, to będzie 17. No i nie ma wyjścia, gdyż że tak powiem, ja na to wpływu nie miałem. Wspólnota to ustaliła. Po prostu trzeba się podporządkować. Więc najpierw jest umawianie się z tymi fachowcami, którzy mają przyjść do mieszkania i zapewne w butach. Bo oni nigdy nie ściągają butów. Czy zauważyliście to, że te ekipie remontowe wchodzą do domu z buta i nie pytają? I to jest norma. No więc już się nastawiłem, że będę sprzątał podłogę. Ale zanim oni przyszli, zanim... Ja się z nimi umówiłem, bo najpierw karteczkę wy, wyciągali na, na korytarz, że od tego do tego będziemy to wymieniać i potrwa gdzieś pół godziny albo godzina na mieszkanie, żeby to wymienić. Skontaktuj się z nami, umów godzinę, datę. Dobra, dzwonię, pytam się, co tam będzie trzeba, żeby to wymienić, co to będzie się działo. Jak duże szkody chcecie zrobić i ile będę po was sprzątał, pytam wprost. Nie, to już było zmyślone. I facet mówi mi, że po prostu wymieniamy, jak już wody nie będzie w grzejnikach, te pokrętła, więc nic nie będzie rozlane i do tego jeszcze jest odpowietrzacz. Są takie kratki w ścianie, gdzieś musimy to znaleźć, żeby to odpowietrzyć, to jest gdzieś czasami zamurowane. Przepraszam, ale to zaraz, zaraz, bo ja było robione malowanie jakieś 3 lata temu i, i wy chcecie to teraz rozwalać ścianę, to ja na coś takiego nie mogę się zgodzić i nie chcę się zgadzać, bo proszę pana, proszę się nie martwić, zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądać. Ja mówię, dobra, mnie to nie interesuje coś tamtego, pan nie będzie chciał wyrazić zgody, no to pan nie wyrazi zgody i nie będzie problemu. Myślę sobie, cóż za mili, sympatyczni, wychowani ludzie. Umówiłem się, czekam aż przyjdą i przychodzą. Było ich dwóch. A ja jeden w mieszkaniu. Nie mogłem się obronić, gdyby chcieli mnie zgwałcić. No i wypakowywują te swoje klamoty. Zabrudzone spodnie robocze. Jeden facet młodszy, taka czupryna bujna, a drugi starszy, troszkę taki bardziej przypakowany, krótko ścięty blondyn, opalony na twarzy. Widać, że kiedyś był przystojny. I wchodzą tutaj, tutaj wchodzą tam. No to najpierw do kuchni rozkładają się. W ogóle słyszę nowiny, że w łazience to są jakieś nowe tutaj ja mam. I nie trzeba ściągać w łazience, bo tu są te, co są w łazience, to są nowe, dostosowane. I w kuchni też. No to myślę sobie, dobra, to było rano. Chyba zbudzili mnie, nie wiem, gdzieś koło godziny czwartej Tak w ogóle nie koloryzuje. <grych> Wy wiecie, tak? Więc jak to ja rano poszedłem do łazienki, umyć sobie zęby, szybko sobie umyć głowę, bo myślę, że zostawię ich, nie będzie problemu. Na te pięć minut umyłem głowę, wychodzę, widzę, że oni w kuchni już skończyli i przechodzą do tak zwanego dużego pokoju, który w rzeczywistości jest takim no, średniej wielkości pokojem rozkładają się tam, z buciorami, na dywanie w kwiatach. Gdzie są te kratki? Te takie otwory wentylacyjne w ścianach. I znalazłem w dużym pokoju, znalazłem w kuchni. Jak to wygląda dla waszej opinii? To jest po prostu taka plastikowa półka, nazwijmy to, czy taka szafka, która jest wmurowana w ścianę. Tak jak są otwory wentylacyjne, to tam jest dziura w betonie, w ścianie i na to jest założona plastikowa taka szafka, tak samo otwieranie, drzwiczki szafki. I to było pomalowane zgodnie z całą ścianą, to było tak zatynkowane, żeby to było wszystko równo. Patrzę, nie ma... Rączki, tak Nie ma uchwytu, żeby otworzyć tą szafkę. Popukałem, postukałem, zadzwoniłem do Szymasa zapytać się, jak to się robi. On mi dzięki, dzięki Bogu powiedział właśnie, że to trzeba popchnąć na zasadzie takiej dźwigni. Podstawowe prawa fizyki. Jeżeli naciśniemy huśtawkę w jednym miejscu, to... W drugim choćtawka poleci do góry. I tutaj na tej samej zasadzie drzwiczki się otwierają, dlatego są równe. Nie ma wystających bolców, za które się łapie. Myślę sobie, no genialny wynalazek. Zajęło mi to, żeby to rozpracować jakieś 16,5 sekundy. Ale jako, że chciałem tam wejść do dużego pokoju, zobaczyć, co oni tam robią, zagadać, upewnić się czy nie muszą rozwalać, to wchodzę i pytam, no a jak się otwierają te drzwiczki, właściwie nie wiem po co to zapytałem, dlaczego się otwierają bo wiedziałem jak się otwierają te drzwiczki i pytam, jak się otwierają i czy tutaj już załatwiliście tak, tak, proszę zobaczyć one się otwierają, tak i on naciska i nie chce mu się otworzyć i automatu bierze nóż wyjmuje taki nożyk i zamiast nacisnąć na zasadzie dźwigni z fizyki, to on tym nożykiem w i na zasadzie łomu, prawda? <ścoughs> Prości ludzie robią to na zasadzie łomu. I podczas tego oczywiście się wkurzyłem, ponieważ zarysował tą szafkę. Zarysował, no bo nie mógł trafić do tej dziury i por ja, ja już łapię się za głowę, panie, po co ja go pytałem, jak to się otwiera? Pokazuje mi, że się otworzył i mówi, że tak, tutaj jest otwór na odpowietrzanie, tutaj wszystko jest zrobione, działa tutaj już nie ma. I w tym momencie zwracam uwagę na pewien szczegół, który prześladował mnie przez chyba półtora miesiąca. Dostrzegam coś dziwnego dostrzegam, może po prostu dostrzegam to, bo jestem tak zwanym szczegularzem. Dostrzegam, że facetowi trzęsą się ręce. Kiedy zabiera się do otwierania tego, właściwie trzęsie mu się jedna ręka. I to trzęsie mu się tak jedna ręka, jak no, no nie wiem, jakbyście mieli jakieś trudne zadanie do zrobienia, na wojnie jesteście szpiegami i musicie wejść w cudze okopy i powinniście się zachować całkowicie zimno, a jemu się trzęsie ręka, ja myślę sobie, kurde, pewnie mi coś ukradli. No kurcze blade, wyjdą, byłem w łazience, to może kurcze on coś sobie zahachmęcił z półki. No nie wiem, nie podejrzewałbym go, żeby wziął lecnią noc dla na Simonsa. Coś mniejszego to musiało być, nie wiem, jakiś pendrive może. Kurcze, nie wiem. Dysk. No i wyszli. Zamontowali coś tam, jakieś rurki, osyfili tak przyzwoicie, wody nie było, no w jednym pomieszczeniu tylko taka jakaś trochę woda była, musiałem to zetrzeć tak parę kropel, no myślałem sobie kurczę, kurczę, kurczę. no właściwie tylko jest ta kratka porysowana, no to nie aż tak dużo szkody, ale no nie mam jak tego, bo taka rysa jest po prostu na tych dźwiczkach. No i ten szczegół, tego trzęsące się ręce mi prześladowały. Chodziłem w dziwnych, różnych sytuacjach mi się to przypominało. I wyobraźcie sobie, że jakiś tydzień chyba później wyszedłem sobie nad Wisłę. Lubię sobie tak wyjść nad Wisłę ze swoim jedzeniem, zrobionym w domu. Taką kaszę sobie ugotować z przyprawami, z warzywkiem od mamy, z włoszczyzną taką wysuszoną przez moją mamę. Kaszę, różne rodzaje kaszy, różne zioła to dajesz, redukujesz kaszę. Oczywiście to nie jest kasza w woreczku gotowana. I to do plastikowego pojemnika po lodach sobie przesadzam i dodaję na przykład sera żółtego na to, żeby się rozpuściło, albo grana padano, czy parmezanu w wersji wypasionej, zamykasz wieczko do folii, idziesz nad morze, znaczy nad rzekę Wisłę, na bulwary wyślane. Cudo, cudo, bo to jest ciepłe, to się świetnie je plastikową łyżką. Opakowanie można od razu wyrzucić, jest super sprawa. Bo ja nie mam, nie przeszkadza mi plastik, tak? Więc, więc plastikowe opakowania są dla mnie ok. Poszedłem sobie na taką letową wycieczkę z rowerkiem. Pewnie na Instagrama wrzuciłem relację I podczas tego powrotu ja widzę tego gościa, tego krótkościętego troszkę przypakowanego, że jest ubrany w strój sportowy i biega. Tak wygląda bardziej przyzwoicie, nie taki brudny, tylko sobie ćwiczy, strój sportowy, przebiega obok mnie i mamy kontakt wzrokowy. Ja sobie myślę, kurde, czy ten facet mi śledzi? No bo przecież mogła być taka sytuacja, że on został do mojego domu yy, wrzucony jako pracownik, żeby sprawdzić, nie wiem, coś, żeby sprawdzić u mnie w domu. Czy mieszkam na przykład sam, czy mieszkam z kochanką, czy tutaj kogoś nielegalnie przetrzymuje jakichś imigrantów na przykład. Przeróżne są możliwości, uwierzcie mi. I mijam się z nim. I od razu mi się przypominają tego jego trzęsące się ręce. Ręce, a teraz jeszcze jest kontakt wzrokowy. No ale przecież profesjonalista uniknąłby takiej sytuacji. Ale myślę, że coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. Mijają te dni. Mija naprawdę miesiąc czasu. Półtora miesiąca czasu. Aż wreszcie odkrywam. Co to musiało być. <laughs> Całe szczęście, że to nie są zamieszani w to Ukraińcy, nielegalni imigranci, czy też kochanka. Gdyż sprawa jest znacznie prozaiczna. I jak to zwykle bywa w tych audycjach, łączy się ze sklepem echerbata.pl. <gryw> I to nie jest zmyślony fragment. Gdyż na swojej lodówce mam stare opakowania, Torebki po herbacie, jaką wypiłem z tego sklepu, gdyż to są skomplikowane nazwy, tam są opisane sposoby parzenia, właśnie teraz podchodzę, o, no jest tego, to zbiera kurz, powinienem to wyrzucić, jeżeli gościłbym prezydenta albo jakąś ważną osobę, no to bym już to, nie wiem, pofotografował jako pamiątkę, tak, jakie herbaty wypiłem, bo to jeszcze są roczniki tam. Wzięło mnie, żeby popatrzeć, tak. Zatęskniłem za starymi smakami i pustymi torebkami po herbacie, a jeszcze mam opisane wrażenia, bo na drugiej stronie mam na przykład o, mocna, esencjonalna, głęboka, twarda, power, ciemna, kilka parzeń z dużych liści. I to jest opis do herbaty Malawi Triolo Dark Fired. Herbata z Malawi. I sobie tak oglądam, patrzę, patrzę, i widzę coś, czego nie powinno być wśród tych herbatach. Widzę taki pył, biały pył. Widzę wręcz tynk, fragmenty tynku. Jeden duży fragment tynku. Biorę ten fragment tynku w wielkości połówki długopisa. Trzyma się, biały fragment. Kurde, skąd tutaj w mojej herbacie jest odwalony tynk? Przecież nie rozbiłem ściany. Patrzę, robię skanning. Skaning. Gdzie? Myśl, myśl. Skoro jest tutaj w herbacie, to musiał spać z sufitu. Patrzę na sufit. Kratka Pobrudzona! Na pewno łapskami ją pobrudzili. Scanning, scanning... I jest brakująca dziura. Niczym w filmie Skazani na Shawshank na podstawie powieści Stephena Kinga. Jak za plakatem z modelką Rita Hayworth, jeśli dobrze pamiętam, była ukryta dziura, którą uciekli przestępcy z więzienia. To tutaj jest ta dziura na moich oczach przez półtora miesiąca i nie widzę jej. Dopiero takim śledztwem doszedłem patrzę. Tak stanąłem na krześle PASUJE TEN FRAGMENT Jak mogło tak się wydarzyć, że ten fragment został odwalony i dochodzę, że kiedy ja się myłem głowę oni najpierw poszli do kuchni i chcieli otworzyć tą kratkę, nie potrafili dojść rozumem swoim, no gdyż nie mieli numer do Szymasa, żeby im powiedział, nie potrafili dojść jak otworzyć tą kratkę, więc co zrobili? Wzięli z boku tej kratki, na zasadzie łomu, wbili w tynk po prostu jakiś nóż. I odwalili całą kratkę z tym szkieletem tej kratki. I odpadł wtedy tynk za lodówkę trochę i do e-herbaty. I to co wpadło za lodówkę, no to oni nie mieli tego jak wyczaić, więc olali temat, ale nie zauważyli. Bo inaczej bym nie zauważył, gdyby nie e-herbata i stare torebki, że kawałek tynku wpadł pomiędzy torebki herbaciane. A jako, że oni są no jakże kulturalni i nie chcieli mi zapewne grzebać po herbacie, to dzięki temu odkryłem, że olali, zamknęli tak, żeby jakby nic nie było widać. I w momencie, kiedy ja wychodzę, oni są już w dużym pokoju, ja po chwili pytam, jak to się otwiera, to ten facet myślał, że ja go sprawdzam. Bo ja to zapytałem tak, wiecie, ja byłem jeszcze rano, nie, spany, to on mógł to zinterpretować, że no proszę pana, a proszę mi powiedzieć, a jak to się otwiera taką kratkę? Oczywiście mówię teraz w przerysowany sposób, że ja mogłem tak powiedzieć, ale on w stresie, że wszedł komuś do mieszkania i rozwalił coś, naruszył, to on w stresie mógł to odebrać no, w taki przerysowany sposób. I wtedy mu się zaczynają trząść ręce. A ja wtedy byłem w stanie mojej ówczesnej wiedzy, że ja chciałem się dowiedzieć, czy oni to otworzyli i czy oni to zrobili, tak? Czy tam odpowietrzyli to. A zapytałem, jak to się otwiera, przez błędy w komunikacji po prostu, bo, ja, bo ja, ja jestem człowiek mało komunikatywny, tak? Szczególnie w sytuacjach stresowych, kiedy dwóch obcych facetów pobrudzonych jest u mnie w mieszkaniu. Więc stąd to wszystko wynikało. I to jest koniec! I to jest tak banalne! że ja, jak to odkryłem, to zbierałem szczękę z podłogi. Bo trzęsące się ręce obcego faceta w, u mnie w domu, w mieszkaniu były dla mnie tak zagadkowe, gdyż myślałem, że to jest fachowiec. No to dla niego... Z nic, no, miałem w domu kilka fachowców po różnych mieszkaniach, po różnych miejscach w Krakowie. O, to są najbardziej wyluzowani faceci, oni mają w dupie wszystko za przeproszeniem. On wchodzi, on brudzi, on w buciorach ci wejdzie, obsika ci deskę klozetową, jeszcze się chce napić, umyje sobie ręce, zostawi to więc nie rozumiałem o co tu chodzi, że facet jest tak poddenerwowany. No więc widocznie tutaj pauza, pauza, zagadka rozwiązana. Ale przesłanie i to co najbardziej rzuciło mi się to mój szok i moje zdziwienie na, na taki właśnie niewyjaśnialny fragment rzeczywistości. Gdyż tak za wbiło mi się te trzęsące jego dłonie w głowę. To było coś jak z horroru. To było takie niewytłumaczalne, takie nienaturalne. I na moim terenie, bezpiecznym mieszkaniu. Więc rozwiązanie tej zagadki okazało się, że ta druga strona też była przestraszona być może. I nie chciała przyznać się, tak, że, bo będzie musiała oddawać pieniądze no, ja wolałbym, żeby oni wzięli tego tynku i zalakowali to tak, jak było poprzednio, na równo, nie? I co ja zrobiłem? Włożyłem ten brakujący element, patrzę teraz na tą dziurę, no widać taką szczelinę, taką, taką dużą rysę. No, przynajmniej dobrze, że znalazłem ten fragment, no, no nie podoba mi się to. Tak być nie powinno, gdyż mógł mnie zapytać najpierw, czy wie pan, jak to się otwiera? Bo to dzień wcześniej już zresearchowałem. Dzwoniąc do Szymasa oczywiście. A teraz nie będę dzwonił do żadnego innego podcastera. Tylko zapraszam was na krótką przerwę. No i przekonamy się, czy ten stres, czy te podejrzenia, czy to zaskoczenie i wtargnięcie obcej rzeczywistości do mojej rzeczywistości, która nie dawała mi spać, no przesadzam, powracała do mnie przez dłuższy czas, jak wypadnie w połączeniu z innym, nazwijmy to incydentem również, również w Krakowie. Ale o tym po przerwie reklamowej i w nowym podejściu, gdyż drugą anegdotę będę nagrywał w innym czasie, żeby dramaturgia mojego gadania była znowu od A do Z wzrastała, gdyż ja się nakręcam tymczasem. Posłuchajmy reklamy. Coraz bardziej głodny, coraz biedniejszy, coraz szczuplejszy. Ty wiesz, jak ja będę wyglądał? Wiem, jak mówię. Dzwonić czy nie dzwonić? Oto jest pytanie. Miodowe lata już we wtorek o 20:00. 0774 770 Zadzwoń. Postaram się ugasić twoje... Najśmielsze pragnienia. Long time ago in the year 2018, Mr. Skin is sitting on the chair and dreaming about being a professional podcaster and moviemaker. No chodzić to kotku. Maybe just about a typical radio show with his favorite music. But in that reality, that was barely possible. You didn't think it would be that easy, did you? At those days, YouTube was watched only by children. And nobody gives a shit about Mrs. Kin. Świetnie pan robi audycje, ale nie pasują do profilu naszego radia. Mamo, kupiłabyś mi dyktafon? E, halo, czy to Warszawa? E, ja robię takie filmiki o jedzeniu na YouTube'a. E, może chcielibyście reklamę? Precz spić, Nie chcemy tu żadnych kulinarnych krytyków. A przestań robić te głupie YouTube y i weź się do prawdziwej roboty. Halo? Prowadzę taki program na YouTubie, może chcielibyście mi wymienić Matiza na Mini Coopera? Oglądam je miesięcznie 100 tysięcy osób. To byłaby świetna reklama dla Mercedesa. Halo? Halo? Przecież Minister Zdrowia ostrzega przed jazdą Matizem. He lost his ideas. He lost his memories. Love. He lost everything. And now he is losing weight. I have lost a friend, but for you, darling. But don't wait, come to the theaters for a movie. Fucked up man. New York in New York without you, lunch. Just some killer race with mozzarella cheese We're the only motherfucker in the city who would Only motherfucker in the city who forgave me PG-44 Witam wszystkich w kolejnej części naszego spotkania Double Feature, które to spotkanie nagrywam miesiąc po nagraniu poprzednim Specjalnie i zamierzenie celowo Żebym nie pamiętał stylu narracji poprzedniej historyjki żeby ta anegdotka została opowiedziana na swój sposób i żeby to rzeczywiście było double feature, czyli dwie różne osobno nagrane i zmontowane audycje. Bo coś mi jednak jakoś dziwnie mówi do, do głowy, że te dwie historie muszą zabrzmieć i wybrzmieć obok siebie. Tak więc zaczynamy, jest godzina 22, ja wróciłem ze spaceru, włączyłem wody na herbatę i mam ochotę zjeść coś dobrego, choć właśnie zjadłem prażynki do połowy, dawno nie jadłem prażynek, paprykował. dwa budynie sobie kupiłem, dziwna sytuacja, bo budyń czekoladowy jest 45 gram pakowany, a budyń śmietankowy 41 gramów. Yy, tak więc jedzenie. I jedzenie to było dokładnie to, co towarzyszyło mi początkowi tej historii. To znaczy głód to był element początku tej historii. Gdyż wracałem od lekarza na rowerze bulwarami wyślanymi i cały dzień nic, nie jadłem, okropnie mi się chciało jeść i wiedziałem, że jak przejadę bulwary od strony Wawelu, tam są takie dwa chodniki wzdłuż Wisły, gdzie rowerzyści sobie latają, rolkarze, dzieciaki, turyści i tak się toczy, toczy życie to wiedziałem, że jak przejadę przez ten długi fragment do Kazimierza, to że zjem sobie tam coś smacznego. Pizzę u Włocha za 6 zł, I w pewnym momencie przestanąłem, żeby pooglądać Muzeum Manga z przeciwległego brzegu rzeki. I robiłem jak to zwykle jakieś fotki i kątem oka dostrzegłem pewne wydarzenie. Pewny wypadek. Pierwsze co zdziwiło mnie to, że to nie stało się nagle. To było anemiczne zdarzenie, gdyż widziałem z góry, bo ja stałem na górnej ścieżce na swoim rowerze. Na dolnej ścieżce zobaczyłem, że naprzeciwko jedzie rowerzystka na takim typowym miejskim rowerze relaksacyjnym, w pozycji wyprostowanej, takiej niesportowej i naprzeciwko niej dziewczyna na rolkach. I dokładnie kiedy spojrzałem w tę stronę, to zobaczyłem moment, kiedy oni są naprzeciwko siebie i to mnie zupełnie nie zdziwiło, dopiero kiedy... Oni się połączyli. To było takie powolne, takie jak nie w niewzwolnionym tempie, bo obie dziewczyny nie jechały szybko. Tylko to było takie niespodziewane, anemiczne i takie zupełnie niegroźne. Aha, u, walnęła się tutaj, zderzyły się, właściwie tak jakby na siebie wpadły. To było coś takiego, nie jakby dwa pojazdy, no, rowerzysta, rowerzystka i rolkowka. Rol... Kobieta na rolkach na siebie wpadły, tylko jakby się zderzyło dwóch ludzi idących, nie wiem, patrzących na jakąś architekturę i przypadkiem się ramionami zderzyli, nie? I to było takie niegroźne. Ja mówię, ups, tak powiedziałem nagus, ups. Ale widzę, że ta rolkow... Zaraz, muszę na szybko wymyślić jakieś słowo, którego będę w stanie używać, żeby to nie było komiczna opowieść, bo jednak jest pewien dramatyzm tutaj. Rolkówka, rolkowiec, rol... kobieta na rolkach, roller woman, wrotkarka, jakby tu pójść w taką vintage'ową kobieta na rolkach, będzie bardziej skomplikowanie, ale brzmi poważniej. Kobieta na rolkach odbiła się jakby od piłki i położyła się. Ja miałem takie wrażenie, że ona się tak jakby odbiła, położyła się, a idę spać. Zdziwiło mnie to, bo w tym momencie... Ja mówię, o nie, tak odruchowo odwróciłem wzrok, nie chcę na to patrzeć, co tam się będzie działo. Zobaczyłem tylko, czy są wokół ludzie i czy podchodzą do nich. Ci ludzie, tak, no bo dużo ludzi było, no to ja już oczywiście kamień z serca mi spadł, że to ja nie będę musiał dzwonić po, po gotowie, że ja nie będę musiał pomagać, bo to jest duża odpowiedzialność, duży ciężar, a jeżeli nikogo wokół by nie było, no to byłbym zmuszony. No a tam już od razu ludzie byli i do nich podchodzili, no tym bardziej, że ja byłem jakieś, może nie wiem, 40 metrów, 50 metrów od tego wydarzenia. I w tym momencie, kiedy ja odwracam wzrok, to znowu chcę po chwili zerknąć i ja co widzę? Moje pierwsze wrażenie, po którym robi mi się tak słabo, że mi się odechciewa jeść tych wszystkich pizz, prażynek, czy czegokolwiek, mimo że cały dzień nie jadłem. Ja widzę, że zarówno kobieta na rolkach leży na wznak i kobieta, która Dopiero co jechała na rowerze, też leży i nie wiem, która mm, na kogo wpadła, nie wiem, która jest bardziej poszkodowana i nie wiem, u której to zauważyłem, ale widzę czerwony kolor, który się rozlał, czerwień taka skrząca jak słońce zachodzące na niebie w lato, że to jest wokół jej głowy. I to jeszcze są takie, takie czerwieńsze, takie nieregularne fragmenty. I w tym momencie, jak ja to zobaczyłem, to wręcz mi się niedobrze zrobiło. Mówię, no ja już dzisiaj nic nie zjem, znowu odwróciłem wzrok i mam w głowie myśl, no mózg wypłynął tej kobiecie. Ja pierdzielę. nie, jak to jest możliwe? Przecież to wyglądało w tak niegroźny sposób. To było tak anemiczne zderzenie, że to jest niewiarygodne. Boże kochany, zaraz tutaj mam nadzieję, przyjdzie karetka. Czy kobieta na rolkach się nie rusza. Nie chcę patrzeć w to miejsce, gdzie ten mózg wypłynął. I zastanawiam się, jak to jest możliwe. Przecież ta kobieta na rowerze w ogóle nie miała styczności z tą kobietą na rolkach. Nie, nie, nie, to ja pierdziel... Stoję w miejscu, nie mogę się ruszyć, bo nie chcę mi się jechać. Zszedłem z roweru, nie patrzę w tamtym kierunku, bo do tej pory siedziałem na ramię roweru. Tak yy, w, w miejscu, w miejscu siedziałem. A teraz schodzę z tego roweru, trzymam go i wiem już, że nie wrócę do domu na rowerze. Bo się boję wręcz jechać na rowerze. I sobie tak myślę, może ta kobieta, która była na rowerze, na widok no strasznego wypadku ona zemdlała. Może się przewróciła wtedy, mózg jej wypłynął. Znaczy mózg to mnie wypłynął, w metaforyczny sposób. Pamiętajcie, że ja na stan obecny nie wiem, komu wypłynął ten mózg, której dziewczynie wypłynął ten mózg, bo ja wam to opowiadam w taki sposób, jak ja to wszystko zanotowałem. I dopiero w momencie... Po prostu chaos zupełny poznawczy z mojej strony przez tą czerwień. I ten chaos zaczyna powoli mi się przerywać, kiedy po jakichś, nie wiem, pięciu minutach... I one leżą pięć minut. Po jakiś pięciu minutach zerkam, zerkam i patrzę dokładnie na ten mózg i widzę, a właściwie słyszę taki spadający z serca kamień, że to nie jest mózg, tylko są to rude włosy, kręcone rude włosy tej kobiety, która jechała na rowerze, chyba miała czapkę jockeykę one były pod nią wkręcone i ona chyba naprawdę się poczuła źle, widząc, jak kobieta na rolkach chyba straciła przytomność. Nie rozbiła się chyba, Ym, nie wiem, może ją jakoś coś zabolało, nie było krwi, ale leżała albo bez przytomności, albo tamci ludzie doradzili jej tą bezpieczną pozycję, żeby się na wszelki wypadek nie ruszała, dopóki nie przyjedzie karetka. To jest wszystko co opowiadam z perspektywy obserwatora oddalonego jakieś 40 metrów. Słuchajcie, dlatego jest w moim odbiorze tej całej historii taki chaos i ja widzę w pamięci, skąd to się może brać. Gdyż tą samą drogą jechałem kilka tygodni wcześniej i widziałem na tych samych bulwarach, dalej może kilometr dalej, policyjny radiowóz i policjanta, który schylał się nad jakimś rozwalonym... nad jakimś rozwalonym właśnie mózgiem. Jakimś czerwonym czymś. I to już było prawdziwe, bo przejechałem obok tego. Dopiero później zakonotowałem, co to musiał być za wypadek. Bo ten poprzedni wypadek, gdzie krew była i policja była, to był chyba wypadek rowerzysty, który jechał taką kolarzówką na pier... Po prostu tak, że no, ci kolażówkowcy nie wiedzą, że na takich trasach to nie jest miejsce, żeby napierp. Ja was proszę, wy nie róbcie tak. Wiem, że macie cienkie opony i że świst jest, ale obawiam się, że tam kolażówkowiec wjechał na jakiegoś psa. Widziałem płacz jakiejś pary, która chyba straciła tego psa. Rower gdzieś z boku położony, czy tak jakby wygięty może i właśnie resztki jakiegoś zwierzęcia na środku. Oczywiście nie patrzyłem, bo ja nie jestem ten gościu z Cronenberga, który zwalnia, żeby popatrzeć na wypadek. Zupełnie tego nie rozumiem. czy znaczy na wypadek, tak, ale jak są tam jakieś rozbryźnięte, to ja nigdy nie patrzę. Ale musiałem przejechać obok tego, no więc no to, jest też historia, no nie mam pewności, czy to była zwierzyna, a może to był na przykład jakiś jeż. Może to nie był czyjś pies, bo pełno psów jest po bulwarach, chodzi, ludzie na spacer chodzą. I słuchajcie, no coś tam było rozwalone na 100%. Ja już mając kilka tygodni wcześniej z tyłu głowy takie zdarzenie, to ja już chyba wyprodukowałem w swojej głowie i wyobraźni, że mózg wypłynął kobiecie. Dopiero potem się przyjrzałem i to były włosy i byłem, że tak powiem, uradowany i miałem nadzieję, że przeżyją te kobiety. Oczywiście zacząłem powoli odjeżdżać stamtąd, a właściwie odchodzić i widziałem karetkę pogotowia, która na sygnale po bulwarach po chodniku turystycznym jedzie w tamtą stronę. No ale ja nie jestem e, z tej serii, żeby tam sprawdzać, upewniać się, pytać, czy to na pewno nie był mózg, czy to na pewno było omdlenie na widok tego, że się kogoś skrzywdziło, bo ta dziewczyna na rowerze, ona nie jechała szybko. To był bardzo niefortunny wypadek na moje rozeznanie. Ja czuję, że ona była w takim szoku, że Ktoś przez nią stracił przytomność. Widziałem też kątem oka, jak yy, jakaś osoba czy któraś z tych osób postronnych odciąga te rowerzystkę i tak jakby ją układa. Dopiero po czasie ja to chyba poprawnie zinterpretowałem właśnie, że próbują ją uspokoić. No bo dwie kobiety, no wiecie, być może to było ich pierwsze takie zdarzenie w życiu. Nie mam pojęcia ile one miały, mogły mieć, to mógł być przedział wiekowy od 15 lat do 39, dajmy na to, tak? Na oko, z takiej odległości. Odjeżdżając czułem taki ciężar, że nie powinienem odjeżdżać i dopiero właśnie jak skontrolowałem, że to nie mózg wypłynął, to pozwoliłem sobie odejść, bo stałem jak zamurowany. Stałem nie mogąc, no właściwie źle się czułem, no niedobrze mi się zaczęło robić. To znaczy nie to, że miało mieć wymioty, ale słabo. Słabo, tak jakbym był zmęczony nagle. To jest historia o świadku. Ja byłem świadkiem, bardzo dalekim i postronnym i właściwie nie wiem, czemu na mnie to wywarło takie wrażenie. Może dlatego, że dokładnie akurat spojrzałem na moment tego zderzenia. Po prostu przypadkiem, no bo jak stoicie na malutkim wzgórzu pod Wawelem panorama jest rozległa i jest dużo punktów, gdzie można zawiesić oko. W wielu miejscach toczą się różne malutkie historyjki. Akurat trafiłem na najbardziej widowiskową chyba. Ona wywarła na mnie spory wpływ i właśnie chciałem zestawić ją z takim lękiem lęk, lęk, no bo w tych dwóch historiach był lęk i tutaj i tam trochę było wyimaginowanego lęku, wyobrażonego I tak naprawdę do końca w dwóch historiach ja nie wiem jak było dokładnie i co tam się wydarzyło to jest wszystko oparte na mojej dedukcji i bardzo ograniczonym ograniczonej wiedzy. Właściwie zdecydowałem się to wszystko opowiedzieć z tego powodu, że emocje były duże. Ta historia, jeżeli byśmy ją rozpisali, nie wiem jak, raport policyjny, to zapewne nie byłoby to nic interesującego. Ja też cały czas wątpię, czy ta druga historia jest w ogóle interesująca. No zwykły wypadek na rowerze. Ale emocje pojawiły się tak niespodziewane we mnie, że... Musiałem to opowiedzieć i chciałem to zestawić, te dwie historie. Jeżeli one się nie łączą w ten double feature'owy sposób, to możecie napisać o tym. Nie obrażę się, bo ja sam nie wiem, czy to zestawienie tych anegdot ma jakiś sens. Ale pomyślałem, że to może być miejsce na taki eksperyment. Sami wyniesiecie coś z tego zestawienia, albo zanegujecie i zapomnicie o tym podwójnym słuchowisku, albo może coś z tego wyjdzie. Nie wiem, nie wiem, ale myślę, że to można określać jako taki eksperymencik. No bo przecież mógłbym to nagrać jako dwie osobne anegdoty i tak właściwie nagrywam jako dwa osobne podejścia podczas opowiadania wam tego wszystkiego, gdyż ja się nakręcam i rozkręcam jak śrubokręt szafki z To jest dobre porównanie. <laughs> podejścia oddzielone miesiącem czasu, a mógłbym to puścić jako dwa różne podcasty, żeby było więcej materiału. Jednak tutaj coś mnie tak wewnętrznie prosiło, żeby nagrać to i połączyć wspólnie. Tak więc czekam na wasze opinie, czekam na jakieś przemyślenia i nie życzę wam tego typu dziwnych wypadków i negatywnych emocji, choć muszę przyznać, że jeszcze nigdy chyba tak bezpiecznie i powoli do domu na rowerze z powrotem nie jechałem, a chyba nawet mógł być to spacerek z jakimś podcastem na uszach bądź z relaksacyjną, uspokajającą muzyką. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam na Żarłok TV bądź też na inne audycje w konglomeracie podcastowym. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Cześć.